O 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl radio.pl. Słuchają Państwo dwójki minęła 11:00. Kwadrans bez muzyki. Dziś e, zabieramy Państwa na miejski spacer, na który zaprasza Aldona Łaniewska wołk. Dziś w Kwadransie bez muzyki wyruszyliśmy w Warszawę. Będzie to wyjście architektoniczne. Moją gościnią jest Anna Cymer, historyczka architektury. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyznaczyłaś mi spotkanie tutaj i to jest miejsce bardzo nieoczywiste w Warszawie, bo znajdujemy się w obrębie jeszcze starego, nowego miasta, czyli takiej zabudowy kojarzącej się raczej ze starą zabudową albo taką odbudowaną. Ale jesteśmy na podwórku, w środku osiedla modernistycznego. Dlaczego wybrałaś to miejsce? Wybrałam to miejsce, bo sama je dosyć niedawno odkryłam. Wstyd może się przyznać, ale dopiero niedawno trafiłam w to podwórko konkretnie, bo też trzeba by powiedzieć, że to podwórko to nie są tylko modernistyczna zabudowa, taka osiedlowa po prostu bloki, mówiąc wprost, które są 100 metrów od zabudowy staromiejskiej, więc ta para tutaj jest taka dosyć oryginalna, ale też w tym podwórku znajdują się bardzo fajne bardzo fajna mała architektura, taka nietypowa jak na Warszawę, bo w Warszawie nie kojarzę drugiego takiego miejsca. Plac zabaw to pewnie trochę jednak nadużycie by było powiedzieć, ale mamy tutaj taką piaskownicę w kształcie takich betonowych plastrów miodu. Obudowa tych piaskownic jest wykonana z betonu i mamy dookoła też betonowe murki ażurowe podziurawione różnymi otworami w nieregularnych kształtach. I to wszystko jest takie, no właśnie, zimne w wyrazie betonowe, bardzo ciekawe i myślę, że mało kto się może w tym miejscu takiego akurat elementu architektonicznego spodziewać, więc to fajne miejsce. Dlaczego się tutaj spotykamy? Już wyjaśniam. Będziemy rozmawiać z Anną Cymer o jej pasji, też pracy, bo to jest związane z jej pracą historyczki architektury, osoby zajmującej się architekturą. Bardzo dużo fotografujesz architektury i bardzo dużo podróży. Żujesz po Polsce i po bardzo takich nieoczywistych, nie z pierwszych stron gazet miastach wielkich, ale zaglądasz do tych mniejszych miejsc i śledzisz tam ciekawą według ciebie architekturę. Ta architektura mnie spotyka po prostu, ja jej nie śledzę z bardzo dużym rozmysłem, tylko moje doświadczenie życiowe pokazało, że nie ma miejsc nieciekawych i nie ma miejsc, gdzie nie trafi się jakaś fajna architektura w szerokim pojęciu, niekoniecznie obiektywnie piękna albo jakoś nowoczesna czy atrakcyjna. W każdym mieście można znaleźć miejsca, budynki, kwartały zabudowy, które są ciekawe. To jest moja absolutnie wielka życiowa pasja i strasznie się cieszę, że jest ciągle dużo miast, do których jeszcze nie pojechałam, bo jest na co czekać. Po prostu pojechać do miasta, którego się nie zna, miasta, miasteczka, wszystko jedno. No i po prostu sobie po nim łazić i nie zliczę ile znalazłam w ten mhm. sposób niezwykłych, bardzo ciekawych miejsc, oczywiście bardzo często po prostu fotogenicznych w swojej szpetocie, <grych> ale też bardzo wiele ciekawych, No nie mówiąc już o tym, że oczywiście bardzo często mi się zdarzyło, że takie piesze wędrówki po miastach, których wcześniej nie znałam, powodowały, że odkrywałam budynki, które potem stawały się materiałem do moich książek, o których ja nie miałam pojęcia, że istnieją, bo nie były nigdzie wcześniej opisane więc to były też takie odkrycia, no z mojego punktu widzenia, pożyteczne. Nie mhm. tylko przyjemne dla oka, ale również pożyteczne dla mojej pracy. Ja nie jestem profesjonalną fotografką. Robienie tych zdjęć wymuszają okoliczności. No ja nie mam skąd inąd ich pozyskać, a pisanie o architekturze bez obrazka mija się z celem. A więc ja się tak trochę jakby musiałam, nie bez przyjemności, ale musiałam się trochę nauczyć robienia tych zdjęć, bo, no bo inaczej nie mogłabym pisać o tych budynkach, których no jednak wie, wiele osób nie zna. No bo no, bo niby skąd. Nie każdy ma też taką komfortową sytuację jak ja, że może sobie właśnie jeździć no stop po innych miastach i szwendać się tam całymi dniami. To jest dość czasochłonne zajęcie i trzeba mieć dobre buty. Przy każdej to okazji powtarzam bardzo serdecznie, każdemu to polecam. Jeżeli tylko ktoś ma właśnie, nie wiem, czas, możliwość na taką wycieczkę, to nie zniechęcać się tym, że sierac nie kojarzy nam się, przepraszam, że sierac akurat pierwszy, który mi przyszedł do głowy, nie kojarzy nam się z, z jakąś spektakularną architekturą, ale w Sieradzu też są fajne budynki. Warto się po nim, po nim przejść i całej masie innych miast w Polsce, gdzie kryją się naprawdę przeciekawe architektoniczne perełki, nieznane, działające też na taką skalę lokalną. Myślę, że też na własną rękę znalezienie różnych architektonicznych perełek rekompensuje tę <gryw> dawkę powiedzmy mniej pięknych okoliczności, które nas na takich wyprawach czekają. Jak wybierasz te miejsca, do których pojedziesz? Tak ślepo palcem krążysz po mapie? Czasami tak. Znaczy czasami patrzę sobie na mapę i widzę o, dziura jakaś, to o tu trzeba, trzeba pojechać, bo mam właśnie jakieś takie białe plamy. Czasami ma to wymiar dość praktyczny. Jeżeli jestem służbowo gdzieś wysyłana, to wracam na przykład z takiej wyprawy służbowej trzy dni, czyli zatrzymując się gdzieś po drodze w różnych miejscowościach. Nie jeżdżę w ciemno, zwykle nie jeżdżę w ciemno. Jestem zwykle przygotowana do takiego wyjazdu. No, jak pisałam książkę o PRL-u, no to sobie robiłam research tak zwany dotyczący architektury PRL-u w każdym mieście i jakby tym szlakiem mhm. się poruszałam po mieście. Potem, jak się zabrałam za książkę o latach 90. musiałam jechać w te same miejsca z szlakiem zupełnie innych budynków. No bo nie da się sfotografować wszystkiego za jedną wizytą tym Bardziej, że no zwykle to są jedno-dwudniowe pobyty, nie, nie, jakieś, nie jakieś długie. Silna kumulacja jest wtedy tych wędrówek. Oddalam się gdzieś w głąb jakichś osiedli, czy to blokowych, czy nawet willowych. Zdarza się gdzieś, no, no w takie miejsca, gdzie pewnie bym nie trafiła innym sposobem, no bo, no bo nie wiadomo po co, w sensie jak się jest gdzieś turystycznie czy służbowo, no to raczej się nie trafia w środek osiedla, które jest, nie wiem, gdzieś daleko od centrum. Ja raczej poruszam się pieszo, nie, nie, w ogóle nie jeżdżę samochodem, stąd mówiłam o tych butach, bo to jest kluczowa sprawa w tego typu wycieczkach. No, oczywiście korzystam też z komunikacji, z transportu publicznego. Cały czas to będę podkreślać, jak się idzie pieszo, to się widzi o wiele więcej niż w każdym innym sposobem przemieszczania sieć. No i wtedy całe to miasto w jakimś sensie, można powiedzieć, stoi przede mną otworem, bo ja mogę sobie zajrzeć, zboczyć z trasy, sfotografować milion rzeczy. Pracuję teraz nad, no, nad nową książką i tam sobie zbierając do niej materiał, tak się złożyło, że będzie tam również część w tej książce dotyczyła architektury międzywojennej, czy też w ogóle z początku XX wieku, pierwszej połowy XX wieku. No i okazało się, że budynek, który chcę opisać w książce, bo jest tam z różnych powodów potrzebny, widziałam już kiedyś, zwiedziałam go, robiłam w nim zdjęcia, nie mając absolutnie zielonego pojęcia, że on jest wartościowy, ciekawy i że kiedyś przyjdzie mi go opisać. Trafiłam tam przypadkiem, weszłam, bo to był sklep spożywczy. Ja po prostu tam weszłam. Okazało się, że właśnie z zewnątrz to wygląda jak trochę taki sklep spożywczy, a okazało się, że to jest z początku pochodząca z początku XX wieku hala targowa. I mam z, z jej zdjęcia i od razu mam materiał do książki. Po iluś tam latach okazało się, że się przyda. Są i takie historyjki, takie niespodzianki, można powiedzieć, z tych, z tych wycieczek. A jaki rodzaj architektury, bo to widać od razu po tym, jak zachowany jest dany budynek, jaki rodzaj architektury w Polsce jest najbardziej niedoceniany? To jest taki trochę dyskutowany temat w ogóle i dzięki książce Grzegorza Piątka ostatniej i też o tym, no wydaje mi się, że w ogóle tak coraz więcej więcej zaczynamy na to zwracać uwagi i doceniać, to już od iluś lat. Czyli tej takiej zwykłej architektury, tej naszej codzienności. W tym małej architektury, przypomnę, gdzie jesteśmy, na Placu Zabaw. Właśnie, właśnie, betonowe murki z końca lat 50. Myślę, że to jest rzeczywiście taki, taki obiekt, który, który mało powiedzmy jest, jest doceniany, czyli na przykład nie pawilony takie osiedlowe, kompleksy pawilonów w środku osiedla. Takich pawilonów jeszcze ciągle szczęśliwie w Polsce, w mniejszych szczególnie miastach jest bardzo dużo i one są naprawdę bardzo zróżnicowane architektonicznie, co może się wydać zaskakujące. I one są też, mają ten walor dodatkowy, o którym też mam wrażenie, często rozmawiając o architekturze zapominamy, czyli ten wymiar społeczny.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 Też e, ciekawe jest, jak widzisz e, w kontekście tę architekturę. Przypomniałam sobie taki jeden z twoich wpisów dotyczących twojego wyjazdu do Krakowa, że pojechałaś do Krakowa i się okazało, że tam zwiedziłaś pół świata, bo e, odwiedziłaś takie miejsca, które można by porównać ze słynnymi realizacjami dwudziestowiecznymi. Pierwszy raz coś takiego przeżyłam, że faktycznie miałam listę budynków, które chcę sfotografować, bo część do nowej książki jest mi potrzebna, część chciałam zobaczyć, bo nie widziałam wcześniej jak sanktuarium Jana Pawła II. Przeciekawe miejsce, polecam. Więc miałam taką listę tego, co chcę zobaczyć i nagle się okazuje, że ja tam chodzę, chodzę i po prostu rzeczywiście absolutnie wyświetlają mi się slajdy z jakimiś realizacjami, nie wiem, innych innych architektów ze świata. Ale to, to pierwszy raz coś takiego przeżyłam. Ale no, no im więcej się ogląda, to ze, no, ze wszystkim tak jest. Tego się nie zobaczy na zdjęciach, mam wrażenie. Nie wszystko się zobaczy na zdjęciach. Albo się, nie wiem, zobaczy jakąś fakturę. Coraz trudniej o to, bo wszystko jest w nowe, <laughs> ale jeżeli jest okazja, to, to ciągle warto y, nawet popukać i, i dotknąć. Z nowej architektury właśnie a propos dotykania, to też dla mnie ogromnie ciekawe było ostatnie doświadczenie, też bardzo polecam, no niestety znowu Warszawa, nowa siedziba Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, to jest budynek według mnie, nie tylko wybitny, jeśli chodzi o urodę i jakość architektury, ale budynek, w którym nie da się oprzeć dotykaniu go. Jest tak niezwykle zmysłowa ta architektura, mimo tego, że jest z betonu, nie sposób nie doświadczać tego budynku innymi zmysłami niż tylko wzrok. Po prostu dotykanie go sprawia tak niebywałą przyjemność. Szczęśliwie jest to budynek, do którego łatwo się dostać do środka, więc też bardzo polecam wejście, po przejście się schodami, więc też yy, doświadczanie architektury może po prostu ożywiać zupełnie inne zmysły, takie zmysły, które, w których może powiedzmy tak na co dzień wobec architektury nie, nie używamy. A czy y, fotografując dane miejsce miałaś takie myśli, albo być może to się też dokonało fizycznie na Twoich oczach, że to Twoje zdjęcie, ta Twoja fotografia zachowała dla pamięci ten właśnie budynek? No bo to, to też nie. jest cel y, mhm. tego, co robisz, prawda? Absolutnie, właśnie, właśnie to chciałam powiedzieć, to jest jeden z głównych powodów albo jeden z bardzo ważnych powodów, dla których robię te zdjęcia, bo żyjemy w Polsce i wiemy, że budynki bardzo szybko znikają. To archiwum fotograficzne, no bo za tymi wyjazdami i robieniem tych zdjęć już się dużo lat zajmuje, więc to moje archiwum fotograficzne, z przykrością muszę to stwierdzić, już ma taką swoją część pośmiertną. Zdarzało mi się też kilka razy pojechać, sfotografować budynek, o którym wiedziałam, że zostanie rozebrany, czyli że trzeba szybko jechać i robić te zdjęcia, bo za chwilę nie będzie. No, to tak nie tak dawno temu, parę miesięcy temu, na przykład w Gdańsku ten kwartał takiej zabudowy z lat 90. przy długich ogrodach w Gdańsku, no, zostało to już raczej ogłoszone, że, że zostanie rozebrany. Więc tam na przykład pojechałam specjalnie, żeby zrobić zdjęcia, bo to jest bardzo bogata w detal architektura. No i tam rzeczywiście spędziłam dużo czasu, żeby to pozbierać, że tak powiem, czyli sfotografować, udokumentować, no bo, no bo jest szansa duża, że już za chwilę tego nie będzie. Tak samo udało mi się nim sfotografować dworzec w Częstochowie, który już ostatki swoje z, z, zachował, znaczy już tam pojedyncze ściany zostały, po prostu jest w trakcie rozbiórki. Kończy się sezon zimowy, kolejne podróże planujesz, gdzie będzie ta pierwsza wiosenna destynacja twoja? Już mam bilet kupiony na pociąg, więc nie mogę się doczekać, już przestępuję z nogi na nogę. To takie top trzy moich ulubionych miast w Polsce, czyli Tychy. Mam tam różne potrzeby też do książki, nad którą pracuję, ale jednocześnie po prostu uwielbiam to miasto i ono jest tak fenomenalną skarbnicą architektury powojennej i nie tylko architektury, również sztuki w przestrzeni publicznej, również małej architektury. Tam są o wiele fajniejsze betonowe place zabaw niż ten, na którym siedzimy. Mozaiki. Jeżeli ktoś lubi architekturę powojenną, to jak tam pojedzie, to mu pęknie głowa z zachwytu. Więc pod koniec kwietnia jadę do Tychów. O swojej pasji fotografowania architektury opowiadała nam dzisiaj Anna Cymer, historyczka architektury. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska, Vogue a państwo słuchają dwójki kwadrans po jedenastej. Trzecia i ostatnia muzyczna część w kanonie dwójki. W tym krótszym poświątecznym tygodniu będzie poświęcona jednemu bohaterowi. Jerzy Maksymiuk skończy w najbliższy czwartek 90 lat. Będzie świętował także tego właśnie dnia 70-lecie pracy artystycznej. Człowiek, instytucja, dyrygent, który wyznaczył wiele standardów w polskiej dyrygenturze i muzyce, no ale także kompozytor i pianista. Dzisiaj przyniosłam do studia zbiór felietonów, które ukazały się na łamach charakterów. Polska na cztery ręce, tutaj są felietony nie tylko Jerzego Maksymiuka, ale też Leszka Mądzika, Ignacego Karpowicza i Tomasza Różyckiego. Otwieram Jeden z nich, autorstwa Jerzego Maksymiuka, oczywiście ten felieton nosił tytuł Margines niedoskonałości. Sądziłem i święcie wierzyłem, że na drogowskazie prowadzącym do wspaniałego wykonania napisane jest doskonałość. Dla mnie oznaczało to niezwykłą precyzję i dokładność. Jak wiadomo, wyjątek potwierdza regułę, a ona mówi, że technika to jedno emocja, drugie a o doskonałości decyduje i to, i tamto pisał Jerzy Maksymiuk na łamach charakterów. Dziś o 12.45 w zapiskach ze współczesności opowieści Jerzego Maksymiuka. Proszę tego nie przegapić. Specjalna Filharmonia Dwójki poświęcona jubilatowi w najbliższy czwartek, a my dziś posłuchamy dwóch nagrań, które ukazały się w latach 70. w wytwórni EMI, no i jak y, mówił to wielokrotnie Jerzy Maksymiuk, to było jak Nagroda Nobla, taki kontrakt z taką wytwórnią. Na początek muzyka Fryderyka Chopina i płyta zarejestrowana przez Jerzego Maksymiuka, a także Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach z Garikiem Olsonem. Te nagrania powstawały w roku 1975, ukazały się po raz pierwszy w roku 1976, a więc 5-6 lat po triumfie amerykańskiego pianisty na konkursie szopenowskim w Warszawie. Na tej płycie przede wszystkim oba koncerty, e mol i f mol ale także Fantazja na tematy polskie, op. 13, której Teraz właśnie posłuchamy. Ja, na tematy polskie, czyli opus 13 Fryderyka Chopina przy fortepianie Garik Olson, towarzyszyła mu Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Nagranie powstało w roku 1975, rok później trafiło na płytę wraz z dwoma koncertami fortepianowymi Fryderyka Chopena, Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia dyrygował Jerzy Maksymiuk. Dziś w kanonie dwójki jeszcze jedno nagranie wydane także w wytwórni EMI. To będzie fragment z płyty z symfoniami Józefa Hajdna, ale jeszcze fragment z jednego z felietonów Jerzego Maksymiuka. Zdarza się, że pogłębianie wiedzy czy umiejętności staje się dla fachowców niemal obsesją. Rozumiem to, bo i mnie zdarzyło się usadzić polską orkiestrę kameralną do pracy nad czterema taktami, które nadal wydawały mi się nie takie, jakie być powinny. Zaraz po występie uhonorowanym zresztą nagrodą to było Divertimento Stachowskiego w pięknych dla mnie czasach. Legendarne opowieści o tym perfekcjonizmie i o tym, co to oznaczało dla muzyków Polskiej Orkiestry Kameralnej zawsze w kontekście opowieści o biografii Jerzego Maksymiuka powracają, no ale przecież gdyby nie sukces Polskiej Orkiestry Kameralnej, gdyby nie to, że powstała, to nie mielibyśmy dzisiaj Orkiestry Sinfonia w Warszawie. Posłuchamy w całości 49. symfonii Józefa Hajdna, symfonii F-moll pod tytułem La Passione w nagraniu, które właśnie ukazało się na płycie w wytwórni EMI w roku 1979. Polska Orkiestra Kameralna i Jerzy Maksymiuk. Thank you. Thank you. 49. Symfonia Józefa Hajda la Passione w nagraniu Polskiej Orkiestry Kameralnej pod Batutą Jerzego Maksymiuka. To nagranie na czarnej płycie ukazało się po raz pierwszy w roku 1979. I tak dziś kończymy kanon dwójki do nagrania Jerzego Maksymiuka. Wracać będziemy i jutro i pojutrze. Agata Kwiecińska, dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Jerzy Plutowicz urodził się w roku 1947 w Bielsku Podlaskim, ukończył filologię rosyjską w Białymstoku, zadebiutował w roku 1967, dawno temu. Nie należał ani nie należy do żadnej grupy poetyckiej. Jest poetą całkowicie osobnym, jakby nie dzisiejszym, co poświadczają wiersze sprezentowane w tym tygodniu tomu Światło popołudnia. Minęło 50 lat od debiutanckiego tomiku Niegdyś to znaczy nigdy. A poezja ta wciąż tworzy własną, na poemityczną, nieco surrealistyczną czasoprzestrzeń. Światło popołudnia W świetle popołudnia więdnie usycha idea. Kwiat domu, nagły ton ciszy. Uskok zawsze w czasie. Mimo, że przemijanie jest nastrojem, obrazem święta, raczej gry żywiołów. Drzwi są tarczą wojownika, który przybył z podziemi. Sień kończy się lustrem. Każde lustro ukrywa tajemnicę rozpadu, kruchości materii. Ze stołu w kuchni spada jabłko. Nigdy nie dosięgnie podłogi. W tubie kalejdoskopu trzepocze udręczony ptak dzieciństwa. Ten błahy świat trwa bez przyczyny pod kopułą nieba, którą przebił głową uparty, nieufny wędrownik, gdy dotarł do wyśnionej linii widnokręgu. Ton pożegnania Ciemna strefa, którędy, kuśtykasz pod wiatr za listkiem topoli w kształcie płomienia świecy, za przelotem jaskółki nad świętą strefą, aż do miejsca straceń. Tam, gdzie przystanął podpity kapitan Tolo, by kopnąć biały kamień, a może własną czaszkę. Jak bliskie jest to, co ukrywa się poza słowem, może kruchy odłamek nieba znad nieśmiertelnej komórki na węgiel. Ten obraz podwórka, spokrzywionym przy płocie drzewem człowieczeństwa, ten w mroku sień brzęk miednicy podstawionej pod przeciekający sufit. Ta ikona jest łzą jawy rzeczywistości stromych schodów w głąb dzieciństwa. Uwierz w bezpieczny czas odwrotu. Pod niebem. W zaułku ciepły mech na deskach płotu. Sztaby na okiennicach. Linia prosta jest raną umysłu Samotna pełnia księżyca Gama, muzyczka Jak gdyby ton przeskakiwał po stopniach schodów Podmuch bezdomności Spoza języka prześwituje opowieść Jako ból świata Po czasie ulewie czasu nieruchomieje Zastyga idea, jak gdyby rozstąpiło się niebo. Inwazja. Czyżbyś przebudził się w strefie zmierzchu? Czy to dzwon cerkiewki, co na drugim brzegu rzeczki? Czyżby stary Bóg wyciągał dłoń po jałmużne? Czy ulicą miasteczka przemknęły fale eteru? Raczej przetoczył się wóz drabiniasty po kocich łubach bruku. Skołysał srebrne osty, co wrowie na granicy. Nie wiedzieć kto, nie wiedzieć kiedy, z popieli kartki rękopisu otworzy okno na wieczność. Słowo rodzi się zawsze w głębinie nocy, podczas gdy eksploduje. Akt rozumienia rodzi jasną przestrzeń. Gdy milczy Bóg, świadkowie powtarzają przestrogę łagodnego demona. Oddech domu zgasi ostatnią latarenkę, błyskawicę, iskierkę. Wiersze Jerzego Plutowicza z tomu Światło popołudnia czytał Mateusz Weber.